Uta99, wśród Radio Falun, część trzecia. Witamy w kolejnym odcinku programu Oni Są wśród nas. Dziś porozmawiamy o narkotykach. Czekamy na telefony osób, które zetknęły się z tym na łopie. Pierwsza osoba, która się do nas dozwoni i odpowie poprawnie na dwa pytania, dostanie od nas piękną drewnianą figurkę z naszym logo. Halo Radio Falun. Dzień dobry, wolę w sprawie Dobrze, proszę się przedstawić. Marcin Pałka jestem, z Monedernąga. Witam, czy mogę zadać pierwsze pytanie? Jestem gotów. Jak nazywali się pierwsi narkomani w Polsce? Ucwięsty! Zgadza się, a teraz drugie pytanie. Co spożył ten człowiek? <grym> Czy mogę prosić o podpowiedź? Tego narkotyku się nie pali. Myślę, że ten człowiek spodziewał facha. Brawo, wygrał pan naszą piękną fiwkę. Bardzo dziękuję. Wiedziałem, że mi się uda. Brawo. Jeśli nie masz już miejsca do igły, a twoje ręce wyglądają tak, jakbyś w ogóle nie miał, posmaruj się nową maścią. Gwarantujemy, że po trzech godzinach twoje ręce i nogi zachowują się pięknymi, dobrymi żlakami. Które dodatnie będziesz swojemu Wiadomość z ostatniej chwili. Przed dwiema godzinami zlikwidowana została nielegalna plantacja grzybków. Zrozpaczeni ludzie skaczą z okien. O, mamy telefon. Panie! Na co z grzybami zlikwidowali? Przykro mi, też nie niej zostałem. W mojej plantacji z wielu? Dzięki za telefon, puta się. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.